Hej, hej, hej, Witam w nowym, postapokaliptycznym odcinku Beskid. Cześć wszyscy! Jak wam się udało apokalipsy? A, znaczy, ja, ja, jak... dobrze przeżyliście koniec świata? Właśnie. Dobrze ale, się ale, bawiliście? Ale, ale, ale, ale, ale myśmy mieli odcinki po końcu świata. Mieliśmy? Mieliśmy. Dzisiaj no. Ale to wypuszczony po końcu świata, ale nagrany przed końcem świata. No, dobra, dobra. To zupełnie inna sprawa, to jest, to jest coś takiego, co znajdą przyszli archeologowie, kiedy będą... Tam też miał być nasz Szukać, szukać nasze, naszych szczonków po końcu świata. Znaczy możliwe, że ten koniec świata już się zaczyna, bo mamy. E, przyszedł nasz syn marnotrawny, czyli Ochman. Trzyma! No w sumie. Jest nas więcej rany, ale nas dzisiaj tutaj dużo. I wiesz, dużo dużym jest. Jestem moim synem marnotrawnym. Już, już mi jest dużo. moją. Następny. O nie, nie, nie. Twoją nie. mamą marnotrawną? Myślę, że bardziej marnotrawną niż mamą. Ro, cała rodzina marnotrawnych. A to jest, poznaj, to jest rodzina marnotrawna. Mama marnotrawna, tata marnotrawna, i muminek. I muminek Junior marnotrawny. jak na imię miał tata muminka? Muminek Pewnie tak samo jak tata krowie kurczaka. Jestem zawiedziony, nie spadł wielki niezieś polarny. No. Ty, ale w ogóle, właśnie jak już jesteśmy przy końcu świata, to się okazało, że koniec świata znowu będzie. Tak. Ale tylko jest przełożony o parę miesięcy Pięć dokładnie Nie martwcie się wszyscy, koniec świata nadejdzie Ale nie teraz, ale w październiku ja 21 tak października konkretny Ja tak sobie powiedziałem, że to jest początek roku akademickiego tak? Tak mniej więcej. To by wyjaśniał wiesz. 21 października to urodziny Pawła. Racja! Ale będzie miał chujowe urodziny. Znaczy nie, chujowe, to w sumie są... Tam... Albo tak zajebiste, że Ziemię rozniesie. No właśnie, tak dobre urodziny, że będą komety spadać. O kurde. Ziemia się rozpęknie. To będzie On tam to. wsadzi świeczkę i ją zdmuchnie. Wszyscy będziemy uśpiewać 100 lat, 100 lat. W momencie, kiedy będzie Ziemia się pod nami rozpadać. Mhm. <śmienicza> <śmienicza> Ale to głupie, że ten. Znaczy, głupia musi być sytuacja kolesia, który, który teraz się tłumaczy za, za to proroctwo. No, pomyliłem się. Sieci, a, a, wiecie, pomyliłem się. A z, drugiej, a z drugiej strony mikrofonu tłum ludzi, którzy sprzedali cały swój majątek. Bo... Ja słyszałem, że niektórzy sobie jaja odcięli. Co? No, co? To Czemu jaja sobie odcięli? Dobre pytanie. <laughs> um, Nie pytasz? Taka lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią. Skoczyć na bungee, obejrzeć, obejrzeć 12 gniewnych ludzi, odciąć sobie jaja. Maraton 10 sezonów przyjaciół. <laughs> o jest. Ale tak, z tego, co. bo ja to w jednym z innych podcastów słyszałem, to z tego, co wiem, to. To był też jakiś taki kult i mówili, że o, jeśli sobie obetniesz jaj, to będziesz zbawiony. I są. So. Nie mam jaj. No to. O. No to. <śmiech> trudno. A to dzisiaj rano w. Tylu. Jestem zły, że koniec świata się nie sprawdził. Niebo będzie pełne u <śmiech> Tak wszyscy stoją. A. a Oglądałeś mecz wczoraj. No. Ty pa pamię pamiętasz tą laskę z z jeszcze jak żyliśmy? Nie, wiem, nie nie, nie myślę, myślę. Nie, bardzo mam, nie bardzo mam po co. Nie bardzo mam czym. Ty idziesz ciku, Ha, bardzo to śmieszne. Mógłbyś sikać bez Ej, jem. Ale odcięcie właśnie nie jest równoznaczne z... Cicho, to jest nasze show. Nie ma już takiego jak sens. Zapamiętaj to. Już wielu podcasterów to uzgodniło. <laughs> Jesteśmy tępy ignoranty. Rada Nadzorcza Podcastów powiedziała, tu nie ma sensu. Pana gimnazjalistów. Cytując placzeta, tutaj nie ma miejsca dla pana rozsądka. Tak. Ej, wiecie, jakie ludzie robią dziwne rzeczy zanim urodzi im się dziecko? zarządzą w ciąże oboje <grystanie> tak wiesz żo żona krzyczy coś z pokoju kochanie musimy porozmawiać mąż wchodzi też z brzuchem dobra kto z nas zacznie Al albo, albo przedstawia się mówią jest takie wielkie zgromadzenie rodzinne ojciec mówi słuchajcie jesteśmy w ciąży wszyscy klaszczą nie naprawdę jesteśmy O. Oh. Nie no, a do czego zmierzam? No bo jest sobie taki fajny zwyczaj, znaczy fajny do pewnego stopnia moim zdaniem, że na przykład przyszłe matki lubią sobie kolekcjonować różne pamiątki z okresu ciąży i zaraz po urodzeniu dziecka. Tuż. No, no i nie. No i właśnie tutaj z pomocą przyszło po raz kolejny moje ukochane, bezsenne TVN style. Które tam właśnie opisuje, że jakieś matki założyły sobie tutaj album tam na wklejenie pierwszego zdjęcia tutaj, w ogóle zdjęcia stupek dziecka, o co chodzi. Nie wiem, może ja po prostu nie mam jeszcze dla dzieci. Zdjęcie ja krocza zaraz po porodzie. Lepiej na pamiątkę tego, że iż kobieta była w ciąży i żeby pokazać swojemu już tam kilkuletniemu dziecku po narodzinie. Łożysko w słoiku. Nie, robią odlew gipsowy brzucha ciążowego.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 O Ciupinkę! Ja się zastanowiłem jakąś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 kiedy jeszcze żyłeś, nie udusiliśmy Cię gipsem. Ja. I zaoszczędzili na nagrobku. Oho! Dobre! Jakby <grystanie> <grystanie> stawiasz krzyż i na środku taki odlew dziecka. Oho. Będziemy zawsze Oho. pamiętać, jak wygląda. To są martwe płody. <grystanie> nie, nie, nie, nie. nie. To nie są, Słuch, znaczy, to są martwi ludzie. Właśnie rozwiązaliśmy, jak powstali rodzice krowy i kurczaka. Są odlewami, ożywionymi. Czym? Aha, bo tylko nogi od góry w sumie. I właśnie, a propos takich rzeczy. Ostatnio padłem na karty Network i pierwszy raz widziałem, jak w Edzie, Edzie i Edding pokazali innych ludzi niż te dzieci. Naprawdę? Kogo? Ale zrobili to w bardzo fajny sposób, bo był taki myk, że jeden z dzieciaków był w autobusie i pokazali wszystkich ludzi, że byli szarzy i widać było ich tylko od pasa w dół. A on tak biegał pomiędzy ich nogami. Oh yeah. Bo to był ten dzieciak od deski szukał, gdzie jest deska. Aha. Johnny. Johnny, 2 dż Dwa przez cztery jakoś tak. To ja, to ja pamiętam, że chyba był jeden odcinek, jak pojawił się brat Ediego i go pokazali. A coś, coś było... Ale pokazali go całego oprócz głowy. Tak, tak tak, tak, tak, tak, tak. tak Było. Eddy ma trzy włosy, to jest śmieszne. No, no przynajmniej jakieś ma. Ale ktoś chciał do możliwe, że w ogóle nie ma włosów. Ma włosy. Ale ten pod czapką, chudy. Ed. Ma taki... ha chudy. Ed. A teraz, to ma smak, włosy. zdjęli, czapkę. Tak? I on Próbowali. Chyba... Zdjęli mu w końcu on chyba z wielką chodził tak. potem. on chodził ze wszystkim. Z różnym... Ale przy tworzeniu Eda najwyraźniej ktoś sobie wziął do serca, powiedzonko, trzy włosy na krzyż. <laughs> no <i cóż. laughs> tak już zostało. I tak moim ulubionym odcinkiem jest jak oni na plaży. Jak oni się próbowali dostać um, w cień skały. tak. Yy, Aha, tam bodajże Rolf tak. był na, na dole, Aha. a oni czekali u góry. Yy, I bodajże yy, Ed. Który to był ten duży? Ed, nie? Ed. ed. To był ten jedyny, który był po prostu Ed. Się opalił na, y, w połowie, tylko z taką ręką odciśniętą na, na klatce i chudego co, co chwilę ten tykał. No. I o jeszcze, jeszcze mówił, hej patrzcie, tak dotyka się w to oparzone miejsce, stałem się kameleonem. A, tak, tak. I to samo powtórzyłem mojemu koledze z liceum, który ma non-stop czerwone policzki i powodzę, hej patrz. Kameleon. <laughs> dobra, dobra, żebyśmy nie opowiadali odcinków kreskówek. Jesteśmy dojrzałymi to, gimnazjalistami. Bo to teraz. bez sensu. Stałem dzisiaj na przystanku, podjechał autobus i wiecie, jak czasem aut ktoś przyklei jakąś reklamę z tyłu autobusu czy cokolwiek. Mm. Był napis, uwaga, nowe prawo, mm. rowerzysta po prawej. I pokazują, pokazują same, rzut na ulicę od góry, jest sobie samochód i rowerzysta po prawej stronie ulicy. Co robili wszyscy rowerzyści przed dniem dzisiejszym na ulicach, jeśli to jest nowe prawo? Po pierwsze, to nie jest nowe prawo, tylko to prawo obowiązuje już od, od X czasu. No właśnie! Tylko, e, tylko to jest zrobione w ten sposób, żeby zwrócić uwagę, bo e, kierowcy z bardzo, bardzo luźno traktują prawa rowerzystów oczywiście, dla nich rowerzysta to jest mniej więcej to samo co siatka lecąca na wietrze przez drogę o, jeszcze trafię, trafię ale dwa, słuchaj to ten, to e, ja się tak zastanawiałem bo widziałem tą reklamę ogóle no. wyobraź sobie, że jedziesz samochodem za autobusem musisz się skupić na drodze jakim kurwa cudem przeczytasz te małe literki, które tam są Ej, no to już o tym robiliśmy w, w ten, w podcaście kawałek o tym, że wszystkie reklamy na drodze są tylko po to, żeby cię zabić w samochodzie. Ja się to? zastanawiam w takim razie, dlaczego tam jest napisane nowe prawo. No, żeby zwrócić twoją uwagę. Nowe prawo? Czuję się oszukiwana. Mogłem zajebać tylu rowerzystów wcześniej. <laughs> tak, tak jak w sklepach jest niby, mówią, a promocja, cena jest tak sama od dwóch miesięcy. Czy mamy na myśli ten sam sklep? Nie wiem. I wiesz jeszcze <grym> Każdy po... sklep? Jeszcze masz na myśli. Jeszcze <grym> pokazuję taki schemat, prawda, jak w tych książeczkach, z których się uczysz, e, uczysz na prawo jazdy, że masz tutaj rowerzystę, który ma strzałkę w tą stronę, samochód ma strzałkę w tą stronę, jakiś inny samochód ma koguta u góry. To... Kto tak, pojedzie pierwszy? Ale tak Daj. gadałem z kumplem i słuchajcie, oh. wyobraźcie, wyobraźcie sobie zamiast takiego napisu, znaczy zamiast e, rozpisania, jeżeli jesteś w stanie przeczytać, przeczytać ten napis, znaczy, że jedziesz za blisko. A to Ale było to coś takiego. Powrzekne. Gdzie? Widziałem no, no. Znaczy, coś. To, to są te wszystkie, to się nazywa bumper stickers, te wszystkie naklejki na, na Aha. A no Czy wy stosowane. mówicie, że rowerzysta musi po prawej stronie teraz? Tak. A co Dzień. jeśli po prawej stronie stoją samochody zaparkowane? To to jedziesz po, no to jedziesz po chodniku właśnie ro, rower, rower to jest taki genialny łazik który praktycznie, ja w ogóle przez cały czas jak jestem na rowerze, co jakiś czas zaczynam sobie zdawać sprawę, kurde jakim ja jestem zagrożeniem dla ruchu Rzecz, rower to jest taki totalny łazik który bez żadnej zapowiedzi zjeżdża na chodnik, to se na ulicę wjedzie, tu gdzieś po trawniku prawda? to jest taki jedyny pojazd, który praktycznie w ogóle prawa nie przestrzega, jeździ sobie wszędzie Wózki inwalidzkie jeżdżą wolniej niż człowiek na piechotę To, to ty mówię, nie że... możesz zagrażać kamieniowi. ci wolno jeżdżący ludzie na piechotę <grym> <grym> Czy to ty Igor mówię, Że cię złapali i powiedzieli Że nie możesz słuchać muzyki jak jedziesz na rowerze Tak, co to za bzdura kiedy, kiedy, Kiedyś mnie zatrzymało dwóch, kurde Dwóch policjantów I mi powiedzieli, że Na koniach <grym> <grym> nie, nie, nie na koniach <grym> <grym> Zjeść na pobocze <grym> Ja tak stoję na chodniku Okej okay. Taki koi ma takiego koguta na głowie. Ojej, ja prawie jak jednoroże. No ale dwóch skubańców nie zatrzymało, prawda? No co jest? Prawda? No co chcą? Hej, zdajesz sobie sprawę, że słuchanie muzyki na, na rowerze jest zabronione? Nie! Co? Znaczy jest. Znaczy, najpierw byś wyjął słuchawki. Dlaczego? Czemu nie mogę słuchać muzyki na drodze? To czemu wtedy może facet w samochodzie słuchać radia? Ej, Bo na, co... ro na rowerze jesteś bardziej ograniczony. No to znaczy nie. Mając, mając słuchawki. Jestem, nie jestem ograniczony na rowerze, znaczy na, na rowerze mogę właśnie robić wszystko, co samochód nie może. E, nie o to chodzi jak masz słuchawki, tak? Tak jakby odcinasz się od zewnętrznego świata. Ale ja mam te takie duże słuchawki, które pozwala mi słyszeć wszystko dookoła. Ale masz depresję, odcinasz się od nas? Tak. Czekaj, pójdę poszukać. Słuchy. I go, zdaj mi też. Czemu to... nie mam słuchawek na szyi? To nie ma słuchawek. Hmm. A, to <głos> zostaw... Tam, tam jest miejsce tylko na moją wbłoszczyznę. <głos> Ale słuchajcie, jestem dumny Jego z miasta. Jego mojej słuchawki. Czemu jesteś dumny z miasta? Pos na e, Powstańców Warszawskich, taka ulica w Gdańsku, jakby ktoś był z Fasa Gdańska. Znajomami. Położyli nową, piękną ścieżkę. Dobrową. W ogóle cały chodnik odremontowali. Ile ma? 20 metrów? Nie, ona jest od, od samej góry Powstańców, aż do Kartuskiej. O, to ładnie. Nawet jeszcze dalej prowadzi. Ale słuchajcie, po, położyli ją. Z, z, z, z dużą przerwą na zimę, ale po, położyli w końcu. Samochody zaczęły no to samochody... parkować. Jest... Moment. Ludzie tam nie chodzą? Miejsce na samochody! A ty się śmiej. Jest ścieżka rowerowa, zaznaczona. Mhm. I dosłownie taki ciąg samochodów. No tak! Ja uważam, Bo. że ludzie, czekaj, i samochody powinny mieć, i rowery powinny mieć prawo chodzić i jeździć po samochodach, jeśli samochód stoi na chodniku tak. albo na ścieżce rowerowej. Jeśli idziesz, ja na przykład mam często tak, że wychodzę z mojego bloku, mam przejście przez ulicę, i na tym przejściu zaparkuję sobie samochód, tam mam ochotę wejść, na maskę jak najbardziej w butach, przejść sobie po tej masce, przypomnij że że zapomniałam klucze, pobiegać trochę po tym samochodzie. Przypomnij sobie, że jednak mam klucze, żeby mieć więcej argumentów, żeby pobiegać to po samochodzie. To zrób to. To brzmi jak zęba, lepiej. To, to brzmi jak zemsta na niewiadomie. Czemu nie możesz? To zrób, kiedy jest ciemno. No i ze sobą biały sklej i tak mu na mały pasy. Jeszcze. Nie. Ej, to ja słyszałam, że kiedyś ten, jakaś kobieta właśnie pomalowała samochód mężczyzny i napisała dzięki za córkę. <śmiech> Takim, takim, takim, takim białym sprayem po całym samochodzie napisała. Dzięki za córkę. O, kurwa. okej. Okay. Ojej. Może to jego żona była. Hej, żywe płody. Wracając do pojazdów, myślę, że wszyscy pojechać na churaj nogach. To jest naj, najwęższy pojazd. ale za, ty... trochę nóżka ci się rusza i w ogóle... Nie skończyłem z tą No. no. Drogą. Po trzech albo czterech miesiącach jakiś geniusz wpadł wreszcie na pomysł, że można by tam powiem. postawić zapas, zakaz parkowania. mhm tak, tylko że w tym momencie ta, ta droga rowerowa to wygląda tak, jakby górka, dolina, Aaaa. górka, dolina, górka, dolina. I rozjebali całą ścieżkę no. rowerową. To Jezu, to... pamiętacie taki piękny czas, kiedy Adamowicz się chwalił faktem, że Gdańsk to jest europejska stolica rowerzystów? Nie? Nie. była taka akcja, kiedyś, kiedyś się chwalił czymś takim, że Gdańsk, prawda, to jest europejska stolica rowerzystów mamy tyle ścieżek rowerowych, że, że się posrać można to, to w Gdańsku mamy chyba, Gdańsk jest chyba jedynym miastem, które ma swoją własną metrową ścieżkę rowerową na skrzyżowaniu na skrzyżowaniu tej a, Słowackiego z Grunwaldzką e, we Wrzeszczu mhm. jest ścieżka rowerowa, która ma 5 metrów Udziłem krótszą, y -y, ja wzdłuż czy wszerz e, Góra 2 Aha, dobra Ale w każdym razie, w jaki sposób to mogło być Określane europejską Stolicą, stolicą rowerzystów Pamiętam jak, jak byliśmy we Włoszech Właśnie co mówi, mówiłem w poprzednim tym, W poprzednim podcaście Tam był pewien moment Kiedy przez 25 km Jechaliśmy ścieżką rowerową 25 km, Gdańsk chyba nawet nie ma tyle w poprzek no to może nasza ścieżka rowerowa ma kształt y, tego flagi Unii Europejskiej. Gwiazdka przerwa. Tak. Gwiazdka przerwa. Ale słuchajcie. Albo może pod ziemią. Pod Gdańskim jest całka. całka całkiem, rowerów wodnych. Całkiem spora sieć tuneli, nie ciągle aktualnych. No to znaczy, może oni tam aktualny, położyli. To znaczy, po prostu da się tam wejść, tak to się przejść. Po prostu ale takie ścieżki tak. rowerowe narysowane na budynkach. No. A tak jak mówiłeś o krótkich, krótkich ścieżkach, no. to mistrzostwo, jakie widziałem, jest w Gdańsku głównym. Przy bibliotece językowej. Wiemcze, przy no. młynie. No, no, no mówię. I to wygląda tak, że to był cały, to jest taki cały bum na ścieżki rowerowe. No i tam też postanowili coś zrobić. Na jezdni wytoczyli taki pas dla rowerów e, tak mniej więcej na półtorej rowera w mm -hmm. zabierając przy tym e, jezdnię dla samochodów. Ścieżka ma. że Ścieżka wygląda tak, że jest wyznaczona, wyznaczona, wyznaczona i się kończy na skrzyżowaniu. I ni, ni, słuchajcie, szukałem, nigdzie nie ma kontynuacji tej ścieżki. W żadnym miejscu nie ma kontynuacji. A jest chociaż przynajmniej miejsce, żeby zjechać na chodnik czy coś? No znaczy, to jest taki krawężnik, no, radź ra sobie człowieku sam, I e, urzędnicy są wielcy zdziwieni, że e, skarżą im się i rowerzyści, i kierowcy, że jest jakiś problem z przyjazdem. No to jak to problem z przyjazdem? Przecież jest ścieżka, jest ten... Ludzie, ludzie traktują ścieżki rowerowe mniej więcej jak korty tenisowe. To stoi tam, żeby ludzie się bawili w środku. Co nie, on, on se jedzie prawda, na ścieżkę, zobaczy, że jest koniec, to zawróci do domu z powrotem. Ale słuchajcie, co mnie dziwi, mentalność nie tylko kierowców, ale też ludzi. Mm -hmm. e, to jechałem z... Kierowcy nie są ludźmi. Znaczy nie to, Człowiek zamieniony mi o... w kierowcę. <laughs> chodzi mi o pieszych. Słuchajcie, e, to było w Gdyni. E, na o, Jest taki pas przybrzeżny w Gdyni. I tak nikt nie wie, coś, e. jak wygląda Gdynia. Co to Gdynia? No, Nieważne. Nie I jest, tak jest ścieżka ciasno. rowerowa. Mhm. I idzie. Banda ludzi. Część na chodniku, część na ścieżce. I tak jechałem akurat na rowerze z kumplem. I tak jadę, wiesz, oni się nie przesuwają, tylko się na mnie patrzą jak, jak wielcy panowie. No. To co? No to ja do, dodaję troszeczkę, nie. A? Jak byłem 3 metry od nich, to się w końcu rozsunęli. O, no to zawsze coś. No. Ja pamiętam, znaczy, ludzie mają tendencję do tego, Ej, 3 żeby. 3 metry to całkiem spory zapas. No właśnie. Nie? Ludzie mają ogólnie tendencję do zapieprzania po ścieżkach rowerowych. I właśnie jak tylko zobaczą rower, to się gapią, co jest? To ja słyszałem o dwóch motywach. Czy to w moją stronę? Na, Najlepiej jest jak idzie sobie szczęśliwa para. Trzymają się za ręce, oh, yes. trzymają na pełną długość, yes. żeby zobaczyć, jak, jak bardzo są w stanie rozciągnąć swoje ręce i idą. Ja nie wiem, mam zrobić limbo na tym rowerze pod nimi. To słuchaj, to. To ja słyszałem o dwóch motywach, z jednego sam raz skorzystałem. Jak takich pieszych oduczyć tego? Jak i najmniej tak, to pojedyncza osoba, nie? To bierzesz ze sobą gasrurkę, <laughs> Wiesz, przejeżdżając po prostu po Bang. łebkach. Jak gangi motocyklowe. <laughs> nie, słuchaj, Albo ogóle, taki łańcuch po prostu. Tylko do tego potrzeba dwóch rowerów. I tak jedziesz z jednej i z drugiej strony. Tak, wiesz, ty mhm. nie dzwonisz nic. Ta zwowiadia, jesteś takim pierwszym i nagle ci wyjeżdża z dwóch stron rower. A to, to ze, rower... ze Stachem cały czas takie coś robimy. A dwa to tak e, wziąć i tylko do tego potrzeba albo piszczących hamulców, albo bardzo gwałtownego hamowania. Tuż za człowiekiem. Tak przyhamować ostrzej no. Ludzie ładnie skaczą wtedy Ej, Najlepiej na rowery reagują dzieci Bo dzieci w ogóle są przekonane Że wszystko dookoła nich jest zrobione Z waty cukrowej I <grym> będą zapierdalać wszędzie I wiesz, dziecko widzi rower Widzi, że jadę, zapierdałem bezpośrednio Do przodu Ale i tak wbiegnie mi pod koła Tylko żeby zobaczyć co się stanie wiesz, ile razy lądowałem Praktycznie 20 cm hamując przed dzieciakiem Który stoi What the fuck? Co, co się dzieje? Jestem dzieckiem. Myślałam, że stoję myślałem że, powiesz, że tak po prostu jedziesz, a ona wprost ciebie dziecko i tak do ciebie w palcu wskazuje. Rower! A co I... mi tak czeka? Albo też są dobre matki z wózkami, które są przekonane, że jak już prowadzą coś, co ma koła, to z... no, logiczne, to ma koła, jestem rowerem, prawda? I, I są zasuwane na ścieżkę rowerową. A co tam będzie jeszcze przed... Jeszcze żeby przed siebie jechała Ona ma dziecko, ono musi to dziecko rozbujać na lewo i prawo No to będzie jechać od boku ścieżki do boku A właśnie, dlaczego teraz dzwonki na rowerach nie są tuż przy, przy dłoni Tylko są tam niżej tak, nie, że... Znaczy tam y, na, na tym... zawsze, zawsze Zdaj, za Zdajesz sobie sprawę, że dzwonek Możesz sobie samemu zamontować, gdzie chcesz? Nie ja. Po to tam jest śrubka, którą możesz odkręcić że, ją że go montujesz gdziekolwiek To czemu w ogóle tam zaczynają od tego Żeby mieć tam, żebyś musiał się schylać i... Znaczy wiesz, rower, rower nie jest Stworzony przez Apple'a, że wszystko Musi być na swoim <śmiech> miejscu i nie możesz Niczego zmienić. Kupujesz dzwonek Osobno, rower osobno i Przykręca, żeby ci odpowiada. Chodzi, to, że chodzi o to, że jak już jest rower z dzwonkiem, to dzwonek od razu nie jest przy Tam, gdzie powinna być dłoń, tylko niżej. Nie wiem. Po to, żebyś nie Czy Karły nad... jadą na, na rowerze Po to, żebyś nie nadużywał władzy na rowerze. Żebyś nie dzwonił na wszystkich. Na co komu dzwonek? Czemu nikt już nie ma takich fajnych trąbek, to trzeba było ścisnąć taką gumową górkę i to wydawało takie rozgrzucie? No, no, no, to chciałem. Igor, ty jesteś najbardziej aktywnym rowerzystą, z tego co wiem, tutaj. Ja nie mam nawet rowerów. Ja mam dawno. A dobrze się na nim mieści? Spotkałeś się kiedyś z zjawiskiem na ścieżkach, zwanym rolkarze. Oczywiście, rolkarze też, są przekonani, ja? że są ro rolkarze też są przekonani, że są rowerami. Pydamy. Ale że nie wiesz, no, po chodnikach też nie będą jeździć, tak? Hmm. Sam kiedyś używałem dolek, ale słuchaj, jak takiego wyminąć? Hej, z drogi! Ja, pod, ja, pod, ja podjeżdżam tak bardzo blisko i... A, przepraszam? I tutaj nagle ty łącz! Leci gdzieś w trzuny. Bo... Nie, bo ogólnie wszystko, co ma koła, jest przekonane, że jest rowerem, jeśli jest ścieżka rowerowa. I samochody też. <laughs> idzie, idzie sobie dziadek z balkonikiem, który ma takie dwa kółeczka z tyłu, no to że jest rowerem, prawda? Będzie zapierdalo. Jedzie dziecko na jednym z tych ośmiokołowych rowerków, które, prawda, ma osiem zębatek tylko po to, żeby utrzymać wszystkie kółka w ruchu, to też wjedzie sobie na ścieżkę rowerową. Wyobrażasz sobie staruszka z balkonikiem, właśnie tak jak mówisz, którego go traktuje jak rower i wyobrażasz sobie, że na tym balkoniku są przerzutki. <śmiech> <śmiech> jak idzie balkonik z balkonikiem, Górka. <śmiech> Ja widziałam słonek na balkonie, bo też było fajnie. <grym> i szłam kiedyś sobie w ogóle chyba w tam, jak się schodzi pod tunel, żeby wejść do kolejki. I idę sobie i tam w godzinach szczytu jest masa ludzi. I zasubach właśnie jakaś taka babcia i dzwoni tym dzwonkiem, żeby jej miejsce zrobić. Myślę, że iś znalazł, że jest ten potem... Ej, to dzisiaj widziałem jakąś starszą panią, która miała jeden z takich gigantycznych balkoniówków, który jest samym większy od samej staruszki, że on jest po prostu wielki, ma jeszcze taką torbę z przodu. I e, właśnie takie rzeczy powinny mieć jeszcze taki po prostu panel, jak w samochodzie przed sobą. Prędkościomierz, dzwonek, e, licznik paliwa. To jest taki bakonik, który niej pomieścić rodzinę królewską. No. E, o Jezu! Wyobraziłem to sobie. Wielka parada rodziny królewskiej pchana przez starszą... Siedzę z Anią, moją dziewczyną w autobusie. Jest. Zmęczeni, gorąco. Cały dzień latamy, no tak? wiesz. No wreszcie. Wow, latacie! Wow. To poza ci rower! Wreszcie miejsca siedzące, to siadamy. I tak siadają sobie na e, jednym przystanku, tak, jakieś takie dziwne, jeszcze nie trupy. Sędziwi ludzie. Sędziwi ludzie, tak? Dojrzali. I tak, sto I stoi taka babeczka na. mną. Prawie martwi. I stoi taka babeczka nade mną. Anka się tak na mnie patrzy, tak Ankę. Sieć! Tak siedzimy. Babeczka wysiadała. To mi tak puknęła w ramię. Przepraszam, ale tutaj są takie znaki, żeby ustąpić star starszej osobie. Są takie? I teraz, Ja spojrzałem do góry. Są trzy znaki. Nie palić. <głosy> <głosy> czy, tam, czy tam nie palić, czy nie jest jakiś taki ten, że jest to miejsce dla inwalidów, no bo starzy ludzie to inwalidzi, te nie No bo nie starszy ludzie, jak widzą człowieka z laską, to myślą, że to jest stary człowiek. A nie jest. I jeszcze był trzeci znak. E, nie wchodzi z miejsc, Miejsce dla, dla człowieka z dzieckiem. Teraz się zastanawiam, o którym, o którym znaku ona mówiła. Bo się musiałam na kolana. Wiesz co? Bo, bo, bo tak siedzieć i zapytać. A, który miesiąc? <ślesy> Ale słuchajcie, i znowu stwierdzam, że najlepsze liposty przychodzą, kurwa, mać po czasie. No. To w łóżku. Jest, To jest najgorsze. Nie nie w łóżku. Ona wysiadła. No. I mi w tym momencie trzy liposty. Do głowy, tak wiesz. W tym najbardziej hamska. Ja siedzę dalej, jadę, przystanek na którą wysiadam, tak wstaję. Teraz mogę pani wystąpić. No moja była, moja była lepsza. Jaka? Nieskromna. <laughs> starzy ludzie, i starzy ludzie, ich Ej, starzy właśnie, a, ludzie a propos starych ludzi i znaków w autobusie dzisiaj w ogóle wyczaiłem starzy ludzie są już tak przyzwyczajeni do tego że jest guzik, który otwiera drzwi że będą naciskać wszystko co się znajduje dookoła nich tylko po to, żeby drzwi się szybciej otworzyły Dzisiaj autobus podjeżdża, jakaś starsza pani jeszcze nawet się nie zatrzymał. Ona już naciska przycisk dla inwalidów, bo myśli, że to jej otworzy drzwi. Mhm. A jest po prostu przycisk, który jest w wielkości małego talerza, który ma wielkiego kolesia na wózku narysowanego sobie, na to sobie. Chyba, to jest chyba wezwanie do kierowcy, żeby otworzył drzwi. to, o to... No, no tak, nie, on dobrze mówi, że to jest po to, że autobus się obniża i otwiera to, to ten podjazd Ale, dla inwalidów. myślałam, że tylko się obniża. Gdzieś to kiedyś otwarte? W ogóle? Raz widziałem, raz widziałem. Ale, Ale to się otwiera tak, że on musi wysiąść, i on musi pociągnąć za klapkę, i to dopiero za się każdym otwiera. Razem, to, to, ja hej... to ja widziałem też takie coś. No? Za każdym razem, jak jadę autobusem jest jakaś osoba na wózku, to albo sama wyjeżdża, albo ktoś się pomaga. Nigdy nie widziałem tego trapu rozsuniętego. No. Ja widziałem kilka razy. No no, tak? Ja, tak? Widziałem, ja widziałem tylko raz w życiu, też, za, też zawsze jakoś się tych ludzi wnosi do środka. No. no, ale ten, ale właśnie wszystko, co tylko znajdzie się w autobusie i ma przycisk, to ludzie zaczną naciskać. Później wsiadamy, już, już inny koleś naciska, naciska na następnym przystanku. Stop, bo myśli, że znowu, że to drzwi. Jeszcze jak są te, jak są te przyciski dla tych żeby pasy się, bo jest taki przycisk, nie wiem właściwie do czego on służy, ale ma na sobie narysowane pasy i jest w tym miejscu dla inwalidy, bo tam się wyciąga te pasy, żeby inwalida mógł się przypiąć hmm, do, wiem, no do kołka. To też jakaś pani siedziała na jednym z tych takich wyciąganych miejsc siedzących i naciska to na pasy, bo myśli, I że to kurde się... Wylatują pasy, oplatają, one wciągają do silnika. Ale słuchajcie, tak, no. jak mówimy o przyciskach, to jak się pojawiły te najnowsze to autobusy, no. to Ciągle się spotykam z tym, że ludzie nie wiedzą, jak otworzyć drzwi. E, bo jak się wsiada do autobusu, to te przyciski są teraz wyżej. One są takie, takie prawie tak że na, na szybie. na wysokości głowy. Ludzie tak czołem. I stoi babka i się patrzy, gdzie ma kurde nacisnąć. Mhm. I autobus prawie odjeżdża czasami, nie? A z, z, jak się wysiada, e, to chociażby stop... E, nie wiem, czy, czy wy kojarzycie te przyciski stop. One wyglądają jak Whitley z e, dwójki. Znaczy po prostu są na tym, na poręczy Taka kulka taka, no, no. No. <śmiech> I też ludzie szukają ciągle e, tych takich podłużnych przycisków. A mhm. no, stoi takie wielkie stop. To jak, byłem, jak jechałem w ogóle kiedyś PKS-em, to nie mogłem... Z... Wiedziałem, że muszę nacisnąć przycisk stop, bo to był PKS, który zatrzymuje się tylko na przycisk stopu. I teraz kurde, gdzie jest stop? Gdzie jest stop? Nigdzie nie ma. Coś mnie tknęło. Spojrzałem się na sufit. Kto kurwa umieszcza przyciski w autobusie na sufit? Też to widziałem. To, to w amerykańskich firmach widziałem, że ludzie nie mają przycisku stop. Tylko muszą krzyczeć. Tylko, tylko za Likę. Stop! Muszę coś, tylko za Likę jakoś pociągałem, robię takie cindzy. A to, i to się. W, Warszawie w, A tam bezpieczeństwa. w Warszawie. W Warszawie w tramwajach jest tak hamulec bezpieczeństwa zrobiony, mm. że masz. W ogóle to, to jest genialne. Ile to musi tygodniowo być wypadków, gdzie ktoś zamiast pomyl, pomylił złapanie się za ten, za drążek i złapał się za tą linkę i zatrzymał cały tramwaj? Przecież masz ten drążek, który ciągnie się przez cały tramwaj, i jakieś 10 cm nad nim i ciągnie się sznurek, za który możesz złapać i zatrzymać cały tramwaj. Ale taki sznurek w poprzek. Taki po sznurek w poprzek po prostu. Nie taka rączka, jak jest w... Nie, nie, nie. Po prostu sznurek taki zwykły, no, zrobiony ze sznurka. Dziwne. No. Gdzie to było? W Warszawie, w Tramwajach. Nie, nie, to w Warszawie tego autobusu Sięgając, można przecież to zahaczyć. No właśnie o to chodzi. I wiesz, i tam nie ma nigdzie napisanego, że to jest alarm, oprócz tego miejsca, gdzie to wchodzi do ściany, co jest na samym końcu ja wagonu. Ale oni za to muszą nie są zaskarżyć. No? Bo każdy nieuzasadniony to grozi grzywną, tak? No no. no. Ty może oni za to otrzymują cały w ogóle zetem tamtejszy. <głos> <głos> jakoś inaczej to się tam nazywa. MBK, WBK. Zb... Chyba podatki, chyba MPK, Z Wszystkie Wszystkie podatki? Wszystkie mają takiego swojego księcia Nottingham, który zbiera tam, tam podatki. Tak, Zawsze jak ktoś, użył nie jest tam to podjeżdża diba, na koniu i takie: ha! <śmach> ha! Dajcie mi podatek, za, za, dajcie mi swoje kary za niewłaściwe zatrzymanie tramwaju. Robin Hood! Walczę o sprawiedliwość wszystkich tych, którzy pomylili się łapiąc za trążek. <śmach> Jak mówimy o komunikacji. To słuchajcie, yy, wczoraj odkryłem bodajże nowy plan yy, kolei metropolitarnej powstającej, teraz rozwijający się. Będzie mi się ciągnąć pod oknem. Tak, pod oknem będziesz miał pociąg. Mhm. I to przez Niedźwiednik idzie i aż nawet za port lotniczy chyba. No, będzie bardzo, bardzo długi. Bo sobie wymyślili ogólnie, że na, na 2012 na... A, na 2012 z, e, zrobią po, linię pociągu od lotniska do Wrzeszcza, do, do, wrzeszcza, do stadionu ogólnie. Nawet dalej niż do Wrzeszcza, wiesz? Ale głównie to chodzi o stadion, no bo wiadomo, Euro 2012. Wiadomo, że wszyscy muszą tam jeździć pociągiem. I tylko z okazji tego pieprzonego Euro 2012 chcą zrobić całą linię pociągu. Które będzie zapierdalał przez, prze, mi pod oknem, niektórym ludziom przez ogródki praktycznie, poszerzając całą ulicę tylko po to, na jedno, na jedno wydarzenie, a później nikt z tej linii nie będzie nigdy w życiu korzystał. Ile na to pieniędzy musi pójść? Że nikt nie będzie korzystał? No dobra, będą ludzie korzystać, ale no nie aż tak, żeby wydawać na to naprawdę tyle pieniędzy. właśnie znaczy no jest, jest to dobre posunięcie z racji tego, że do samego lotniska ciężko jest się dostać. Tam są jest, autobusy. Jest dwa. No i co Jeden. Tego? Nie, więcej. 10? Więcej jest autobusów. Ja, ja dzisiaj, jakich ja mam to mija, ten wielki stadion. I taka myśl mi przyszła do głowy, jak fajnie by było, gdyby jak się to wszystko skończy, zaprosić hordy dzieciaków z kijami baseballowymi i cały stadion rozwalić. Ja myślę, że to się stanie już na pierwszym miejscu. Po, pier po pierwsze i najważniejsze, dzieci i budynek nie potrzebują nawet kij bejsbolowych. One po prostu go rozbiorą. No tak. Jak kloski Lego. I co to jest? Co się stanie, jak tu nacisnę? Co się Słuchajcie, byłem tam ostatnio, musiałem niestety skoczyć do skarbówki. Znajduje się w pobliżu stadionu. I słuchajcie, widziałem mniej więcej, jak oni przygotowują też całą infrastrukturę tam. Słuchajcie, piękny to jest Letniewo, chyba. To się Letniewo nazywa? Tak, tak, chyba tak. Tam się mniej więcej wysiada i się idzie do urzędu. W ogóle to jest takie wypizdowie, jak się tylko da. Przez drugi czas mam przekonała że Ergo Arena to stadion. Ale słuchajcie, Cudo. ścieżka rowerowa, tak jak jest z normalnych wymiarów i teraz wyobraźcie sobie chodnik, normalnych wymiarów chodnik ścieżkę zostawcie tak jak normalny wymiarów tylko chodnik sobie pomnóżcie razy 6 szerokości Ładny. taki bulwar i wszystko puste no mnie pusto tam było. To jest takie miejsce. Bo nikt nie wiedział, że to istnieje. Słuchaj, ale to jest Ej, takie właśnie może, może tam są te wszystkie gdańskie ścieżki rowerowe w takich chole, o których nikt nie wie i albo, nikt nie chodzi. Albo, ja albo, myślałam, wiesz, że to jest miejsce wiesz, dla byków na korolinę. A bo wiesz, te gdańskie ścieżki są gdzieś, nie wiem, w jakimś trójmiejskim krajobrazowym upchane w taką wstążeczkę I przesypane Ja wiem, gdzie są gdańskie ścieżki. U mnie. W Krakowie! Tak. w Krakowie? To gdzieś... nie wiedziałeś, że Kraków to nowa dzielnica Gdańska? nie wiedziałem, że Kraków istnieje o kudy. Ej, ale w ogóle niedawno byłem w okolicach Krakowa w jakimś miasteczku, miasteczku, zaraz obok Krakowa i tak po prostu poszedłem się przejść i nagle zobaczyłem to była taka wieś, praktycznie wieś ale stała ta mapa ścieżek rowerowych w tamtejszej gminie i po prostu to była wielgachna siatka ścieżek rowerowych. Kurde. I to było wszystko po górach, po lasach, po parkach. Mm. To nie, Ustyni. to my jesteśmy. To my jesteśmy Stolicowy. europejską stolicą. Tak, ścieżek tak. rowerowych. Się Ej, czegoś musimy być stolicą, nie? No w sumie. Morza. Mamy do wyboru ścieżki rowerowe, morza albo eksport ziemniaka. Tak a po Krakowa, też niedawno jak sobie coś musiałem też innego załatwić w Gdańsku głównym, i tak sobie przypomniałem... Ależ Ty spraw załatwiasz. No, i tak sobie przypomniałem, bo... Pracuj się. Bo, bo raz musiałem pojechać do Krakowa, w innej jeszcze sprawie, i akurat przyjechałem wtedy, kiedy był taki dość szary, deszczowy dzień, i tak pomyślałem, kurde, ludzie tak wszyscy mówią, że o, Kraków jest piękny i tak dalej, normalnie cudne miasto, ja tam Jestem w tym Krakowie, tak oglądam, no kurde. Taka sama dziura, co Gdańsk. A potem jeszcze... Yy, tak yy, Przypomniałem sobie coś, co się działo jeszcze wcześniej, jak byłem w Toruniu z wycieczką klasową. I była, była słoneczna pogoda, prawie wszystko jest w tonacji żółtej, ładne budynki, wszystko. Wow, to było takie ładne miasto. I teraz... Czy wydaje wam się, że każde miasto w szarej pogodzie wygląda dupnie, a każdy przy zachodzie słońce wygląda cudownie? Znaczy... Wszystko w szarej pogodzie wygląda dupnie. Ja w ogóle, ja w ogóle mam taki meg, że jak jest szaro, to mi od Ja w ogóle mam cały humor strasznie bazowany na pogodzie. Zawsze jak jest słońce, to po prostu mam taki totalny zastrzyk adrenaliny. Jak jest szaro, to tak praktycznie nic się nie chce robić. Ale też inna sprawa, że każde miasto polskie miasto wygląda ładnie tylko w, w, tych swoich, w tych swoich najbardziej turystycznych miejscach, gdzie ma tą ja swoją, główną, w... główną ulicę. Ja właśnie tam byłem w szarą pogody i nic na nie nie zrobiło wrażenia, bo wygląda no, jak Gdańsk. No bo, no bo wiesz, wszędzie masa gołębi, gołębi tam, tam bo... stoi jakiś duży budynek, na środku jakiś rynek i wszystko. Jedyne czym to się różniło od Gdańska to, że było muzeum Andrzeja Mleczki. No i myślę, że sukiennice też, wiesz. A u nas, nie, u nas niedawno było, ten, była wystawa Andrzeja Mleczki. A, w no to w teraz, no to teraz się niczym nie różni no. a sukiennice, wiesz, wydaje mi się, że nie mamy w Gdańsku czegoś takiego a oni Ale nie mają sołtka dla chcącego no, no. nic trudnego no. O Jezu, słuchajcie, tak jak powiedziałaś o Sołtku, sobie przypomniałem Noc Muzeów. Byłem na Nocy Muzeów. Ja byłam w zeszłym roku, uciekałam przed dresami, Czech jest straszny nocą. Ja byłem chyba też w zeszłym roku i strasznie mnie plecy rozbolały. Czemu byłaś na Nocy Muzeów w trzewie? Bo mieli palić poganki na stosie. no i Nie, generalnie żeśmy tam wyczaili jakiś program, ale tak w Pogdańsku łaziecie, no wymoczała gdańskich w pogdańskich muzeach, kiedy każdy zna się na pamięć, jeśli było się w gdańskiej podstawówce regularnie co tydzień jest wycieczka do jakiegoś muzeum my nie, my no. nie. Nam, obiecy, nam, nam obiecywali wyjście do muzeum a potem zostawiali nas samych pod, na miejscu z zbiórki oh yes. nie wiem no, jak a... wy, ale jak ja widzę w tych wielkich muzeach antyczne, stłuczone rzeczy, to mnie plecy bolą mm, to są rzeczy które były zrobione dawno temu i są zepsute oła, oła, oła. muszę na to patrzeć nie ale właśnie w każdym razie siedzieliśmy, że oh, w ogóle pojedziemy sobie gdzieś dalej Pojechaliśmy sobie faktycznie z Barkiem do Drzewa. No i faktycznie tam poszliśmy do tego muzeum Wisły i do czegoś tam jeszcze po drodze. Yy, no, zwiedziliśmy, jak taką. Tak o... Wisę mają w antyramach. <grymne> <grymne> tak. Pod przymusem trochę zwiedziliśmy tamtejszy rynek, czy cokolwiek. Yy, no i właśnie poszliśmy w tym muzeum, okej, okay, pograł sobie jakiś zespół pseudośredniowieczny. Pobili się trochę rycerze, tam faktycznie może jakieś gry, i zabawy dla dzieci. Największą zajarę mieliśmy, jak znaleźliśmy sokoła i sokoła można było pogłaskać trochę, a trochę nie. To znaczy, można było go głaskać, kiedy jego opiekun nie patrzał. No czy i... miała taką czapkę, żeby nic nie widział? Tak. Znaczy, no, to był super. sokuł czy opiekun? Sokuł. Opiekun kiedy zakładało się opiekunowi czapkę, żeby nic nie widział, można było głaskać sokoła. Tak wyciąga rękę. No chodź! I czeka tego sokoła. No ale dość szybko, że nam się nudzi i w sumie nie dotrwaliśmy do palenia Poganek na Stosie, uh -huh. bo <śmiech> mieliśmy do wyboru pociąg o trzeciej i troszeczkę po północy. I stwierdziliśmy, że jeszcze jak jechałam do Warszawy, kiedyś przez cztery, to widziałam taki śliczny most kolejowy, choć zajdziemy ten most kolejowy. No i dotarliśmy na jakiś most, ale to nie był ten most. Dodatkowo ten most, na który trafiliśmy był kompletnie w remoncie. I nie był kolejowy. I nie był kolejowy, ani troszeczkę. I nie było tam Poganek. Były gresy? I nie było poganych? Nie, dresów też nie było, ale były, była jakaś tam jedna stara baszta. wiedzieliśmy, dzień dobry, panie narkomanie. Dzień dobry, dzień dobry. I w tym momencie zaczęliśmy trochę sobie schodzić z tego mostu. Zeszliśmy z mostu, no i e, zaczy zaczynamy wracać. No i wracamy jakimiś uliczkami. Tak w tym momencie, kurczę, trochę nie wiemy, gdzie jesteśmy, tak? Trochę nie tego. No i zaczynamy krążyć, wyszliśmy w miarę na jakiś taki środek placu, jakiegoś takiego dookoła, sklepy oczywiście, jakieś uliczki, jak, jakieś pseudo, to wszystko zabytkowe. No i bardzo w tym momencie, ty weźmij mi telefon, ty masz mapy w telefonie. Ja niewiele myśląc oczywiście, nie rozglądając się też dookoła, wyciągam mój wielki telefon, tam klikam, klikam. No i dresy też to zauważył, że wyciągam mój wielki telefon i klikam, klikam, nie używając do tego wcale klawiszy. Takie dresy siedzą w ciemnych uliczkach, nagle... No Czuję telefon... Wiesz, ja tak spoglądając na te dresy na mapę, takie wiesz co, chodźmy tam. Na mapie, mapie miałaś zaznaczone takie dresy. Tak, tak pulsowały, takie coraz bliżej. No i co, no i w tym momencie dresy raźno podniosły się z ławeczek i z innych schodków i za nami. Ok, nie ciekawie. Okej, okay, teraz skręćmy tam dresy za nami, skręćmy tam dresy na, za nami, to teraz zróbmy szybko i zróbmy szybko kilka skrętów no i faktycznie zaczęliśmy krążyć jakoś bardzo szybko tymi uliczkami zgubiliśmy te dresy, ale było słychać, że nas szukają i, i żeśmy siedzieli przyczajeni pod jakimś kościółkiem a potem zaczął się sprint przez cały czczew żeby znążyć na pociąg czczew jest straszny nocą Nie wy, wy, wy tak stoicie strasznie i, ale mam kolejną wizję dawaj, na, dawaj, na, na, no. moje, na mojej wizji zawsze musi być miejsce tak. właśnie siedzą te dresy tak patrzę, że ty wyciągasz ten telefon oni wyciągają swoje no kurde, my mapy nie mamy. Idziemy. Nie, to w tym roku byłem ze swoją kochaną. Kochaną. Ze swoją kochaną. kochaną, kochaną. kochaną. Groźnie. Eee, groźnie to będzie, która to odsłucha. Nie, nie odsłucha, nie lubi nas. Nie eee, też nie. Skądś to znam. W jednym, w jednym muzeum. Czyli też nas nie słucha? Zero dygresji, bez kitu. W jednym muzeum. Było to Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Nie wiem, czy wiecie, gdzie się znajduje. Wiemy. Tak, tak. No i... Chyba. <śmiech> miało, tam miało tam być wystawa o Japonii orientalna. Wszystko ładnie, Uuu. pięknie. Wchodzimy. Te, to, co zwykle. O Japonii dwa stoiska. <śmiech> Ale że... wystawa była, tak? Nie było powiedziane jakoś znaczy, No To nam wystawa nie była. To, to było próbowanie sushi za kasę robię... i e, makijaż gejszy też za kasę. Zero wystawy. Znaczy, oh. że, że przychodziłeś i robiłeś gejszy makijaż. Nie, że gejsza gejsza siedziała i marudziła, że woli tą ciemniejszą szminkę i, i nie podoba jej się wcale węgiel stwierdzi... do brwi. I stwierdziliśmy, że jako, że jest w cenie biletu, wejdziemy sobie na wieżę przyrodników. Tak, okay. A na ja wieżę przyrodników. <laughs> A tam więcej gejszy. Słuchajcie, 380 kilka schodów i kolejka. Od samego dołu na sam szczyt. Oh. Wow! A co było u góry? Geisha. Ciemność. Znaczy, dosz, doszliśmy tam. Do czy ogon. dla Drapin. Taka 5-6 no, schodków. I się wychodziło po prostu na, na taki zamknięty, na, na taki podest tak naprawdę. Aha. W ogóle podest to w szerokości był metra. Więc stoi się tam i się go patrzy w tył, żeby się nie zjebać samtąd. Jezu. I okienka, panorama panora gdańska nocą. Panorama Gdańska nocą wygląda ciemno. Nic, nic nie widać. To jest fajnie Gdyby było jasno, to tam byłby Gdański. Ale słuchajcie, najpiękniejsza rzecz stamtąd to był powrót. Bo to jest kolejka schod nie. To się prostu skakało, by schodzi, schodzi się oczywiście z takimi samymi schodami spidalnymi w dół obok tych ludzi stojących do góry. Jak to jest cudowna dobra Przepraszam. Przepraszam. Nie zauważyłeś tego stojąc w Przepraszam. kolejce? Zauważyłem i się śmiałem. Wiesz. Ale i tak i schodzisz, i tak albo się skupiasz na schodach i modlisz się tylko, żeby to był już koniec, albo się skupiasz na ludziach i modlisz się, żeby się nie potknąć, albo skupiasz albo... się na suficie i modlisz się, żeby się w coś, w coś nie jebnąć. Albo Al... po prostu schodzisz i się nie modlisz. Albo wyciągasz po... sanki i jedziesz na skróty. Po dwóch piętrach za zaczęło mi się kręcić w głowie. No to tak, wiesz, schodzimy, schodzimy, dochodzimy Słabre. dochodzimy to do parteru <laughs> do i patrzymy jeszcze jakieś schodki w dół i taka, e, e, jakaś taka strzałeczka, no to schodzimy, a tam wystawa pogrzebowa, znaczy, ogólnie mówiąc, e, mo podrzegów. motywy funeralne tam na, na przestrzeniach wieków. Ty się tak śmieję, że wiesz, że eksponenty same spadają, jak się ktoś potknie. Mm. Masakra. Spoko. Nie wiem, czy wykojarzycie schody na wieży mariackiej. No. Nie gładne, długie i spiralne. Nie, no, znaczy, na Nie są... takie spiralne, ale kwadratowe. To okay. teraz wyobraźcie sobie coś takiego, że spiralne. Po prostu takie no, szerokości prawie dwóch ludzi. I nie ma gejszych. <fres> <todgry> Kończ, bo ja muszę do łazienki. <todgry> <todgry> Więc. Tyle tego. Dzięki za u, słuchanie. jest dla Was Michał. Igor. I reszta ludzi, którzy nie chcą się przedstawić. I reszta, która nie jest nie sukiej Słuchajcie nas za parę dni będziemy za parę dni A, znowu. To ja kombi kombinuję świata. jak mógłbym przedłużyć ten wstęp i zaangażować w niego serę. E, serę nie. to ciebie. Super! Biegnę do łazienki! Dobra, na razie. sobie staruszka z balkonikiem, właśnie tak jak mówisz, którego traktujesz jak rower, i wyobrażasz sobie, że na tym balkoniku są przerzutki. <grymne> jak Idzie z balkonikiem? Górka.